Infrafakty, program o zjawiskach anomalnych i niezwykłych, zapraszamy do innews. słuchania. Witam Państwa w Infrafaktach po dłuższej przerwie. Mówi Michał Kuśnierz, razem ze mną jak zwykle jest Piotr Cielewieś. Witaj Witam. W naszym programie analizujemy najnowsze doniesienia ze świata zjawisk anomalnych oraz zagadkowych odkryć naukowych. Dziś zajmiemy się poszukiwaniem dowodów na to, że Wszechświat to wielki komputer. Powiemy też o ogromnej komecie, której naukowcy spodziewają się w pobliżu Ziemi za rok i o znalezieniu ciekawego geoglifu na Uralu. Piotrze, ostatnio poinformowano o tym, że niemieccy naukowcy mają zamiar przeprowadzić bardzo ciekawy i kontrowersyjny eksperyment. Choć jego szczegóły są bardzo zawiłe, wniosek jest dość wywrotowy. Chodzi o poszukiwanie dowód na to, że nasz wszechświat stanowi, i tu uwaga, symulację komputerową. Czy możliwe, że nasza rzeczywistość to po prostu czyjś wymysł? Kosmologowie od dawna mówią o koncepcji, według której Wszechświat jest niczym komputer. Nie należy traktować tego dosłownie, jednak uczeni z Bonn starają się wykazać, że żyjemy w czymś, co przypomina komputerową symulację bliżej nieznanego autora. Twórcy tej symulacji, a więc jakby stwórcy naszego Wszechświata, mogli stworzyć go jednak w sposób niedoskonały, dlatego w jego konstrukcji zawierają się pewne błędy. Niemieccy naukowcy przy pomocy nowoczesnych komputerów tworzą symulację takich maleńkich obszarów, wszechświata, gdzie poszukują różnych anomalii, czy też owych błędów i jak poinformowali, owa symulacja, ów model wskazał na istnienie czegoś rodzaju takiego mikrostelażu przejawiającego się w konstrukcji kosmosu. To oczywiście bardzo skomplikowane rozważanie, ubrane w język fizyki, natomiast Silas Bain, kierownik tych badań, ma nadzieję, że przyszłość może przynieść przełom, przy którym nawet najdziwsze fantazje futurologów i kosmologów wydawać się będą mrzonką. Tak, a ja wciąż mam w pamięci teorię oksfordzkiego filozofa i kosmologa Nika Bostroma, który kilka lat temu stwierdził, że nasz przeświat powstał jako, w cudzysłowie, projekt badawczy zaawansowanej technologicznie cywilizacji, a my poprzez odkrycia jak te, o których mi właśnie mówiłeś, możemy kiedyś natknąć się na ślad po tych naszych stwórcach. Rozważań tych nie da się zamknąć w kilku zdaniach. Tutaj nie chcemy też mówić, że odkryto swego rodzaju Matrix. Warto zastanowić się, jak bardzo oryginalnymi koncepcjami, to rzadko wspominanymi w publicznym dyskursie, zajmuje się dzisiejsza nauka. Ale to nie jedyne odkrycie ostatnich tygodni. Całkiem niedawno pojawiła się informacja, że za rok możemy spodziewać się powrotu gwiazd betlejemskiej dokładniej mówiąc chodzi o kometę ISON o sygnaturze C2012S1 którą wyśledzili astronomowie z Kisłowocka według szacunków w okolicach Bożego Narodzenia 2013 roku kometa znajdzie się w odległości 60 milionów kilometrów od Ziemi co sprawi że będzie doskonale widoczna według niektórych będzie to kometa wszechczasów o wielkości pozornej, porównywalnej uwaga nawet z Księżycem w pełni przy czym obiekt ten może być też widoczny za dnia przez ten czas wiele może się jednak z nic, jako że komety to obiekty bardzo nieprzewidywalne. Mamy jednak nadzieję, że wielki spektakl nas nie ominie. No tak, czyli możemy spodziewać się czegoś w rodzaju słynnej komety Kircha z końca XVII wieku. Ale z tematów kosmicznych przejdźmy może do archeologii. Ostatnio wiele pisano na temat tak zwanego łosia, zagadkowego geoglifu, odkrytego kilka lat temu w Parku Narodowym Kół na Uralu. Niektórzy porównują wizerunek ten do słynnych linii z naska. Podobieństwo jest ogólne i pozorne, choć rysunek jest rzeczywiście ciekawy i ujawnia nam, jak wiele archeologicznych zagadek kryje jeszcze Rosja. Stanisław Grigoriew i Mikłaj Mieszenin z Instytutu Historii i Archeologii przy Rosyjskiej Akademii Nauk, którzy zajmowali się tym życzonym łosiem, napisali w pewnym naukowym magazynie, że pierwotnie struktura ta była prawdopodobnie biała i kontrastowała z otaczającą ją zielenią. Łoś ten znajduje się na wzgórzu. Niestety do z 2007 roku nie był widoczny i wyśledzono go dopiero dzięki pomocy satelity. O tym jak mało wiadomo o tego typu odkryciach w Rosji, świadczyć może fakt, jak mało osób w Europie wie o Arkaim, Megalisie, który nazywa się niekiedy rosyjskim Stonehenge. Tak, o Arkaim mam nadzieję, że jeszcze z tego czasu napiszemy i poświęcimy to też i osobną być może audycję. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Zapraszam Państwa na nasz portal www.infra.org.pl na nasze forum paranormalne.eu oraz na nasze konto na Facebooku. Do usłyszenia w następnym wydaniu Trafaktów. Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www. Infra.org.pl